Naruto. rada. no Dobra, idziemy. A? Huh? Idziemy, żartujesz sobie? Przestań zachowywać się jak dziecko. Co jest? Skąd taki zły nastrój? A jak myślisz? Jesteśmy w trakcie treningu. Powiedziałeś, że nauczę się trzech rzeczy. Póki co umiem dwie, więc może przejdźmy do następnej. Ha, ha, ha, ha. Spokojnie, popracujesz nad tym, gdy będziemy szli. Co? Naprawdę? Walon. E? E, Proszę. Ha? Dobra. O co chodzi? To zwykły balon? Najpierw uczyłeś się rotacji. Krok drugi to siła. Przed tobą ostatni etap nauki. Voila! Trudny wybór. Ból w sercu Tsunade. Muszę zrobić! Ha, ha, ha, ha, wydaje ci się, że trzymam w ręce zwykły balon, prawda? Jak to wydaje mi się? Tak właśnie jest! Ha, spójrz na to. Obserwuj lewą dłoń. Uh. Spójrz, co się dzieje w środku balonu. Jaj! Czakra obraca się coraz szybciej. Ale cały czas tworzy kule. Wygląda jak... Powiedz, czy to nie wygląda jak mały tajfun? A, a więc to, co robisz lewą ręką, dzieje się także wewnątrz balonu? Zgadza się. Całkiem sprytne, prawda? Niesamowite. Jego czakra obraca się jak szalona, a balon nawet nie drgnie. Dżiraja jeszcze bardziej zwiększył moc i rotację niż ostatnim razem. Zaczynając trzeci etap, musisz wydobyć moc, której używałeś w dwóch poprzednich, a potem ją utrzymać. Ach. Innymi słowy, utrzymaj moc i rotację czakry na najwyższym poziomie. Wyobraź sobie cienką membranę w środku balonu. Potem skompresuj wewnątrz niej swoją czakrę. Chyba już rozumiem. Muszę zastosować moc i rotację z poprzednich etapów, tylko że tym razem nie mogę dopuścić do pęknięcia balonu. Brawo! W końcu zaczynasz pojmować. Dobrze! <śmiech> ha? Zaraz, zaraz. Ale właściwie to po co mam to wszystko robić? Hm. Za mną. Pokażę ci. Patrz uważnie. Po dwóch etapach możesz wykonać coś takiego. Oh. Ah! Oh. Kiedy przejdziesz trzeci etap oh. Wykonasz to Jeśli kula czakry będzie nie większa niż Twoja dłoń, to jej energia się nie rozproszy. Strumień czakry będzie kręcił się coraz szybciej, a jej moc będzie coraz większa. Siła zniszczenia czakry osiągnie maksimum. No, i wszystko jasne. Dobra, to będzie proste. No to... do dzieła. Pełna moc, pełna moc! Pełna moc! Pełna moc! Pełna moc! Nie masz innego wyjścia. Musisz osiągnąć jak największą moc, a potem ją utrzymać. Zaraz zwariuję. To niemożliwe. Chyba, że uda mi się w pełni kontrolować moją moc. Teraz rozumiem. W porównaniu z dwoma poprzednimi trzeci etap to wyższa szkoła jazdy. A nie mówiłem? To technika o randze A. Wysoko zaawansowane ninjutsu. Dobra, dość wyjaśnień na dziś. Poćwiczysz po drodze. Hej, zaczekaj chwilę! Musimy się tak spieszyć, daj mi chociaż... Straciliśmy już dużo czasu czekając, aż odbudujesz siły. Ech. Nie mamy gwarancji, że Tsunade zostanie w mieście na długo. Ech, ech, no tak, ale... Ech. Ech. Nie sądzę, żeby spotkała starego znajomego, z którym cały dzień będzie wspominać dawne czasy. Rusz się, idziemy. Już idę. Czasu, prawda, Orochimaru? To fakt. Wszędzie cię szukałem, Trzynadę. Czego ode mnie chcesz po tylu latach? Przyszedłeś powspominać dawne czasy? Właściwie, to chciałem cię prosić o przysługę. Ma bardzo szybki puls i jest strasznie rozpalony. To skutki długotrwałego wysiłku. I te ramiona... Pani Tsunade, na pewno wie Pani o co nam chodzi. Źle trafiliście. Od lat nikogo nie leczyłam. Mniejsza o to. Dolegliwości Orochimaru są bardzo poważne. Nikt nie jest w stanie ich skutecznie zwalczyć. Oprócz rzecz jasna legendarnego Sannina i wielkiego medyka, pani Tsunade. Tylko Pani może pomóc. Twoje ramiona, to nie jest zwykła choroba. Przeciwko niemu użyto jakiegoś W Co ty się wpakowałeś? Daj spokój, Tsunade. Przestań tak podejrzliwie patrzeć. Wszystko, co się narodziło, musi kiedyś upaść. Także człowiek. Ale tobie chyba nie muszę o tym przypominać, prawda? W końcu sama pozwoliłaś, żeby dwie bliskie ci osoby na zawsze cię opuściły. Orochimaru stąpa po cienkim lodzie. <śmiech> tak mi przykro. Igły. Zatrute. Szybka jest. Zejdź mi z drogi! Niedoczekanie! Shizune, uspokój się! Ta dziewczyna jest mocna. Chimaru. Odkąd pamiętam, zawsze byłeś nieźle pokręcony. Huh? Bardzo dobrze wiesz, na co mnie stać. Nie pozwalaj sobie na zbyt wiele. Przerażająca. Będę miał ją na oku. Tsunada jest niecierpliwa i szybko się denerwuje. <grym i gło> skończ już tę zabawę, nie mamy dużo czasu. Jeśli się nie pośpieszymy, ta nieobliczalna kobieta nam ucieknie. Jestem twoim uczniem, należy mi się odrobina szacunku. Wyluzuj. Po co te nerwy? Tsunade jest naszym priorytetem. Wyluzuj, za kogo on się uwa... Musi być dla niego ważny. Mam nadzieję, że wciąż tu jest. Nie przybyliśmy tu, by z tobą walczyć. Chcemy negocjować. Negocjować? Zgadza się. Żarty sobie ze mnie stroisz? Zabierajcie się stąd, nie mam zamiaru z wami gadać! Obawiam się, że to niemożliwe! Precz stąd! Dobrze wiesz, że tylko ty możesz wyleczyć Lorda Orochimaru! Ostrzegam. Nie prosimy cię o litość. Możemy dobić targu. Liczę do pięciu. Lepiej, żeby was nie było, gdy skończę. W przeciwnym razie nie ręczę za siebie. Proszę, nie denerwuj się. Ty też możesz na tym nieźle skorzystać. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. W zamian przywrócę twojego brata i ukochanego do życia. Dzięki zakazanemu jutsu, które opanowałem. Jeśli dobrze rozumiem, chcesz przystać na nasze warunki, moja droga. W przeciwnym razie pewnie już byś nas zaatakowała. Pewnie, znam tę dziewczynę. Na pewno? Tak. Pamiętam jak powtarzała, że musi się odegrać. Powiedziała, że idzie w pewne miejsce. Rotacja i siła. Osiągnij maksymalny poziom, potem go utrzymaj. Hej, mały. Hmm? Co byś powiedział na małą partyjkę kości? W pewne miejsce? To znaczy dokąd? Hmm. To proste. Nieparzysta suma liczb oznacza ham, a parzysta czuł. Odczep się, koleś. Próbuję skupić się na treningu. Daj mi spokój. O czym ty mówisz? Przecież to salon gier. Jesteś za duży na zabawę balonem. To jest prawdziwa zabawa. Żarty sobie robisz? Mam robotę do wykonania, nie mam czasu na głupie zabawy, kośćmi! Rany, ale nudziasz. Zamknij się! Więc powiesz mi dokąd? Pewnie, ale w takim miejscu nic nie jest za darmo. O! Zawrzyjmy układ. Jeśli wygrasz, powiem ci za darmo. Jeśli nie, zbiedniejesz o tysiaka. Zgoda, sydu! Co obstawiasz, Han czy czuł? Dobra, pomyślmy. Hmm. Mam dokładnie pięćdziesiątkę na karku, więc... To czuł! Jeśli wypadnie Han, wygrywam. Dobrze. Zobaczmy co mamy. To dwaj czyli Michał. Co tu się dzieje, to Moje pieniądze. Hmm. Pięknie Naruto. Wygląda na to, że wygrałem kolego. Ha? A. No nie! Znowu nawaliłem! Jeszcze raz. A -a -a! Po prostu świetnie, gdzie ona może się podziewać? No! Zaczynam się powoli niecierpliwić. Nigdzie jej nie ma. Karty zdrapki? Dzieci, dorośli, wszyscy kochają zdrabki. Spróbujesz swojego szczęścia? Eee... Zopowiesz Co powiesz na taką? Masz szansę na wspaniałych wygraną! <śmiech> Im będziesz pulchniejsza, tym lepiej dla mnie! O tak! Nie mogę uwierzyć, że wygrał za pierwszym razem. Ma więcej szczęścia niż rozumu. Tylko czemu nie widać tego na treningach? Mniejsza to. Muszę odnaleźć Tsunadę. Dokąd mogła pójść? Przecież nie zapadła się pod ziemię. <grystanie> Musimy wspiąć się wyżej i rozejrzeć po okolicy. Jeśli dobrze pamiętam, to w centrum znajduje się zamek. Pójdziemy tam. Hej, Naruto! Chodźmy tędy! Ha? Dobra! Nie chciałabyś ich ponownie zobaczyć, droga Tsunade? <głos> Nałaki, Dan. Co zamierzasz zrobić, kiedy odzyskasz władzę w rękach? Dobrze mnie znasz i wierzę, że nie lubię kłamać. Powiem ci całą prawdę. Co ty na to? Hej! Zaczekaj chwilę! Gdzie ten zamek, o którym mówiłeś? Zniknął! Jest jeszcze jedno, czego pragnę pewnego dnia zrównam z ziemią wioskę ukrytą w liściach Opracowanie i udźwiękowieni wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom reżyseria Wojciech Szymański dialogi Maciej Wysocki dźwięk i montaż Krzysztof Podolski kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska Udział wzięli Adam Prociński, Paweł Szczesny, Grzegorz Drojewski, Brygida Turowska, Modest Prociński, Robert Tondera, Janusz Rękiewicz, Joanna Pach i inni. Hej! Dosyć tego! Nie obchodzi mnie, czy jest Sanninem, wielkim medykiem, czy legendarną Kunoichi. Nie zgadzam się, żeby ta paniusia została piątym Hukage, nawet jeśli jest idealnym kandydatem! Każdy, kto obrazi trzeciego i czwartego Hokage, będzie miał ze mną do czynienia. W następnym odcinku niewybaczalne, całkowity brak szacunku.